Temat dzisiejszego kazania to jest tematem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Motyw przewodni tego kazania możecie otworzyć list do Galacjan. Paweł dzisiaj w czasie wstępniaka, że tak powiem, powiedział o tym. Użył tego sformułowania.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 z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przez czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Także moje słowo dzisiejsze wierzę, że będzie słowem do życia dla nas wszystkich. Jest również słowem dla mnie, bo ci ludzie, którzy, bracia, którzy kazania głoszą, wiedzą o tym dobrze, że że żeby kazanie dotarło do ludzi, to w pierwszej kolejności ono musi pewne rzeczy we mnie zmienić. Także w tym kontekście przeczytajmy jeszcze, żebyśmy mieli pełność to sam początek kontekstu biblijnego, drugi list świętego Pawła do Koryntian, dziewiąty rozdział. I werset szósty. Apowiadam wam, kto się je skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto się je obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. I otwórzmy jeszcze List Świętego Jakuba, trzeci rozdział, wersetę od pierwszego. Bardzo znany rozdział, bardzo nielubiany przez niektórych chrześcijan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 Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe bracia moi może rodzić oliwki albo winna latorość figigi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Zadajmy sobie bracia i siostry w kontekście tych trzech fragmentów z Biblii pytanie skąd pochodzi ten jad, który czasami tak albo to przekleństwo, albo to błogosławieństwo, które, które wypowiadają nasze usta. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Mateusza, 15 rozdział i werset od 11 do 20.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 Ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. Tu wiecie pewnie dobrze, bracia i siostry, że to Jezus powiedział w kontekście zarzutów, które faryzeusze czynili Jezusowi, że jego uczniowie przystąpili do jedzenia chleba nie umywszy rąk. A wiecie, że Żydzi mieli po prostu bardzo dokładne obrządki, precyzyjne. I taka była odpowiedź Jezusa. Więc co z serca wychodzi, to co z serca, to jest w naszych ustach i rozpatrzymy to w kilku aspektach to te fragmenty Słowa Bożego pierwszy aspekt nazwijmy to aspektem domowym co się dzieje w naszych domach i podam taki jeden wyimaginowany przykład córki, która wyobraźcie sobie niedziela, jest obiadek po nabożeństwie i mama mówi do córki córeczko kochana Chciałbym, żebyś pozmywała naczynia po obiedzie. Oczywiście, jak wiemy z autopsji, wszystkie córki błyskawicznie z wielką radością biorą się za umywanie naczyń. Dzisiaj może to bardzo często chowają, no ale jak zwać, tak zwać. I zdarza się taka sytuacja, że córka tak bardzo, tak szybko chce wszystko posprzątać, no że wypada jej kubek z ręki i się rozbija kuchni. I teraz reakcja mamy oczywiście bieżącej. Przyjmijmy zupełnie, bo tak różnie to pewnie w świecie bywa. Jest no taka trochę okrutna. Matka mówi do tej córki. Wszystko ci z rąk wypada. Dlaczego zbiłaś mój jakiś ulubiony kubeczek? To był ostatni kubek w mojej w mojej rodowej zastawy. Całą resztę już kupiłaś. I wiecie, i się nakręca matka. I za chwilę już dochodzi do tego, ty się do niczego nie nadajesz. Z ciebie nic nie będzie. Cię nie będziesz nadawała ani do małżeństwa, ani do niczego, no bo będziesz miał męża. Po pierwsze, jak sobie takiego męża znajdziesz, a po drugie, jak sobie znajdziesz, to za chwilę mu rozbijesz wszystko, zniszczysz, nie wiem, przesolisz wszystkie obiady. I pytanie sobie zadajmy, jedno, w kontekście Słowa Bożego czy ta matka, mówiąc takie rzeczy zasiewa do życia błogosławieństwo tej córki czy, czy przekleństwo zadajmy sobie wszyscy to pytanie bo przyjdzie czas, że ta córka sobie dorośnie będzie większa spotka na swojej drodze jakichś wspaniałych, wierzących mężczyzn i będzie miała być może a często tak będzie, bardzo poważne kłopoty, bo to słowo, które ta matka, bo to, to nie jest tak, że ona to powiedziała pierwszy raz i, i jedyny i tego raz powiedziała, ale może być tak, że będzie miała bardzo, bardzo poważne kłopoty w relacjach z mężczyznami, z szukaniem sobie męża, dlatego, że czy w domu większość słów, które słyszała, to były słowa przekleństwa tak naprawdę dla jej życia się do niczego nie nadajesz. Tak się rodzą właśnie kompleksy w życiu wierzących ludzi. A odwróćmy tą sytuację. Znowu matka oczywiście tak jak w filmie, możemy sobie pozwolić na jakieś tam dowolne. Matka po obiedzie mówi, Curuniu, kochana pozmywaj naczynia. Oczywiście córka, jak w tej pierwszej wersji trzymamy się tego z wielką radością. Bierze się i wszystko zmywa. Wypada jej ten kubek, wchodzi matka do kuchni i mówi do niej, widzi, że ta córka, no bo to jest zawsze stres dla dziecka, taki zbity kubek i matka mówi do niej, słuchaj, nic się nie ma. To. Te pozostałe kubki, to jest ostatni, ale przecież kupimy nowy, to nie jest problem. Nie? Jeszcze zobaczysz, że będzie z Ciebie naprawdę dobra gospodyni. Ja, jak byłam w Twoim wieku, to pobiłam dużo więcej kubków, nie wiem, talerzy i tak dalej. Będziesz błogosławieństwem dla swojego męża. Dwa scenariusze, ale zupełnie inna. Zaznaczam, ta matka nasza hipotetyczna to jest osoba wierząca. I zadajmy sobie pytanie, bo to można w dowolnej konfiguracji relacjach, relacji Zadajmy sobie pytanie, jak to w naszych domach wygląda czy to, co mówimy naszym dzieciom to działa w drugą stronę naszym rodzicom naszym wspaniałym mężom i żonom czy to są słowa błogosławieństwa czy to są słowa, które mogą nieść przekleństwo do życia ludzi i nie chodzi mi teraz absolutnie o tak zwane wyznawanie, o moc słowa. Rozumiecie, o co mi chodzi? To mnie nie o to chodzi. Chodzi o to, co tak naprawdę płynie z naszego serca. Co jest w naszym sercu. Uwierzcie mi, że w moim życiu wiele razy musiałem pokutować i pokutuję z tego. Z mojej relacji, chociażby z moimi synami że nie zawsze to, co jej mówię, to jest błogosławieństwo. To niesie błogosławieństwo do ich życia. Wiecie, takie przykładki. Przykłady wyimaginowane można mnożyć. Przychodzi mąż, to wiecie, kowcipu o tym krążą i jakieś kawarety, że przychodzi mąż do domu i wiecie, wszystko przesalone, niesmaczne i tak dalej. Bardzo ważne jest moim zdaniem, jakie jest jego podejście w tej sytuacji. Co wypowiedzą jego usta? Czy będzie warczał na żonę? Narzekał ciągle? I opowiadał, jak to na nie potrafi gotować? Bo w końcu ona może w końcu uwierzy, ta żona. Że naprawdę nie potrafi gotować. Czy będzie ją zachęcał? Czy będzie ją błogosławił? I czy będzie się modlił o nią? Wybór myślę, że jest w naszym sercu, w naszych ustach. Przejdźmy dalej do zborów naszych. Wiele razy, uwierzcie, bracia i siostry, wiele razy spotykam się podczas rozmów, podczas zwyczajnych rozmów z wieloma złymi zachowaniami wierzących ludzi wobec pastora, wobec zboru, wobec starszych i innych zborów narzekanie niektórzy mówią, że my Polacy tacy jesteśmy nawet jeśli tacy jesteśmy gdzieś w genach, jakby ktoś powiedział, że mamy takie geny już, albo tak nas historia strasznie doświadczyła ale my jesteśmy nowym stworzeniem my, którzy tu siedzimy ja was nie znam, ale myślę, zakładam, że większość z nas, a może wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem i nie ma już dla mnie wytłumaczenia, że wiecie, że taki już jestem to jest najgorsza rzecz, z którą się spotykam, nazwijmy to w mojej pracy duszpasterskiej, jeżeli ktoś mi odpowiada, brat czy siostra, na zwróconą uwagę, albo na, wiecie, nawet na błogosławieństwo, albo na, jakąś, na jakieś drobne napisy, jak ktoś mi odpowiada i mówi, tak już jestem. A otwórzmy list do Jakuba w tej chwili. Czwarty rozdział. I siódmy do dziesiątego wiersza. Gdzie znajduje się moim zdaniem i zdaniem Słowa Bożego przede wszystkim skuteczne rozwiązanie tego typu problemów. Co powinien zrobić chrześcijanie, bracia i siostry? Jeżeli mamy problemy z takimi rzeczami, jeżeli ja ciągle warszczę na moją żonę, albo po prostu źle się odzywam do moich dzieci źle je traktuję źle traktuję moich rodziców to co ja powinienem zrobić? od szóstego wiersza może owszem większą jeszcze okazuje łaskę gdyż mówi Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabła, ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca. Ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz, niech się wrzałość obróci, a radość przygnębienie. Uniście się przed Panem, aby wyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia, kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonoznawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Myślę, że wiele, wiele problemów w rodzinach naszych wynika właśnie z tego powodu, że nasza dusza jest często rozdwojona. Że na nabożeństwie w niedzielę nie jest kłopot, żeby nasza dusza była blisko Pana. Piękne pieśni nabożne, kochani bracia i siostry, kazanie... A potem często przychodzimy do domu i zupełnie zmienia się nasze zachowanie. Może nie nieczęsto, może u Was tak nie jest. Bóg nakazuje, żebyśmy oczyszczali nasze serca. Jak to wygląda w pracy naszej? Czy my w naszej pracy tym, co mówimy, tym, jak się zachowujemy, bo tam przecież bardzo dużo czasu każdy z nas albo wiele osób nas spędza. Czy my wnosimy do tego miejsca, do życia ludzi, którzy nas otaczają błogosławieństwo czy przekleństwo tym, co mówimy? Czy w momencie, gdy ludzie biorą się do plotkowania tak zwanego albo do rozmawiania, albo do omawiania jakichś przykrych rzeczy, które komuś się przydarzyły, albo nie wiem, cokolwiek takiego, czy my się do tego przyłączamy, czy my się dystansujemy od tego? Jeżeli przyłączamy, to stajemy się w pewnym sensie sędziami, tak jak tu jest napisane. A bardzo dobrym pomysłem na rozwiązanie tego problemu w pracy jest ja mówię to z autopsji, bo wiem, jak u mnie w pracy, być może to różnie wygląda. Jest po prostu postawienie się i przeciwstawienie się temu. I powiedzenie wyraźne, że ludziom ja nie chcę w tym uczestniczyć. Ponieważ Słowo Boże zakazuje mi i nie chce, żebym ja uczestniczył w czymś takim. Dlatego, że słuchając i uczestnicząc w tych rozmowach, wypowiadając pewne słowa, nasze serce też wierzy w to, że się zmienia i się zaraża tym jadem. I ma bardzo zły często wpływ na naszą relację potem z ludźmi, o których się źle rozmawia. Ja to zauważyłem na przykład na podstawie rozmów z moim synem, 11-letnim już prawie. że są pewne dzieci. Dzieci potrafią być, wiecie, bardzo okrutne w szkole. On jest taki w takiej szkole społecznej, gdzie jest bardzo mało dzieci w klasie. Jak się dzieciaki uwezmą na kogoś, to naprawdę ja nie chciałbym być w skórze tego człowieka. Małego. Ale jak rozmawiam z moim synem na ten temat i pytam się go o powody tej agresji, nie wiem, tego zachowania, to wyobraźcie sobie, że bardzo często nie odzyskuję odpowiedzi. Wystarczy jakiś jeden czy dwóch prowodyrów w klasie, którzy, wiecie, taką łatkę przykleją komuś, albo tak potrafią manipulować, że za chwilę taka osoba staje się czarną owcą w klasie. I najgorsze jest dla mnie to, i ja nie mogę tego ciągle przeżyć, że w zborach chrześcijańskich również takie, takie rzeczy mają miejsce. Że chrześcijanie dzielą jedni drugich na gorszych i lepszych. podczas gdy Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy pomniejszali swoją rolę. Jedni drugi, jedni przed drugim za mniejszych bądźcie. I te wyimaginowane przykłady bardzo często właśnie te sytuacje życiowe są spowodowane tym po prostu, że królem na piedestale mojego życia, mojego serca jest moje ja. Moje ego. Pismo słowo, Pismo, słowo Boże bardzo wiele na ten temat mówi. Na temat zgubności takiego, takiej postawy serca człowieka. Ile razy w czasie rozmów już wydaje się, że już no, doszliśmy do konsensusu, ale zawsze jest potem na końcu. Dobrze, no dobrze, zgadzam się z Tobą, kochany bracie, ale... Ale moim zdaniem to czy tamto. Mamy również do czynienia z takimi sytuacjami podczas napomnień. Bardzo często. Gdzie biblijna postawa, tak jak czytaliśmy w liście św. Jakuba, osoby, do której trafiają starsi zboru albo pastor, albo inny brat, albo siostra, zamiast paść na kolana przed Bogiem, czynić pokutę i prosić o wybaczenie i zmieniać, oczyszczać swoje serce, no to jest bardzo często postawa buntu. Także bracia i siostry, Spojrzyjmy do swojego serca i każdy z nas spojrzy, popatrzy na sytuację w życiu, czy jest tą mamą taką w cudzysłowie pozytywnie nastawioną, albo inaczej powiem, która wypowiada słowa błogosławieństwa, która błogosławi, czy tą drugą. Jest świadectwo też bardzo, takie dwa świadectwa jeszcze powiem, dotyczące z życia wzięte pewnych ludzi, które dotykają się tych kwestii. Pierwsze to jest taki kaznodzieja, w niektórych kręgach dosyć znany. Nazywa się Aleksander Barkoci. Ja go poznam przez to po prostu, bo nie jest Słowakiem. Ja studiowałem na Słowacji, więc jak gdzieś tam widzę coś po słowacku, to, to chętnie słucham. I ten człowiek opowiadał o takie wydawało mi się z początku to bardzo dziwne, ale opowiadał o swoich dzieciach. On ma chyba szóstkę dzieci i o relacjach tam panujących. Jedno z, jedno z rzeczy, której powiedział to, to że jego, jeden z jego synów w pewnym momencie wtargnął do jego kancelarii pióra, czy tam, nie wiem, jakiegoś pomieszczenia, które miał i zabrał mu całą ryzę papieru, co mówi w tych czasach Pamiętacie może jeszcze niektórzy ten, te czasy, że papier to raczej tak, nie był takim dobrym ogólnodostępnym, tak jak dzisiaj, że idziesz, kupujesz ryzę, i albo pięć ryz albo karton. Przede wszystkim też to kosztowało, to kosztuje. Tam się nie przelewało w jego domu z tego, co on mówił. I wziął praktycznie tam całą ryzę papieru i malował. Obrazek za obrazkiem, obrazek. Małe, Małe dzieciątko, chyba pięć 6 lat, kiedy miało to dziecko. I przyszło do niego, do ojca, gdy on siedział z tymi papierami, z tymi rysunkami, żeby się pochwalić do ojca i mu przyniosło te rysunki. I Aleksander Barkoczy mówi, widział po prostu jakiego żona się pogniewała, no bo przestępstwo wielkie. Nie dość, że wtargnął do kancelarii ojca, zabrał bez pytania papiery, jeszcze coś tam namalował, no zniszczył papiery tak drogocenne, czy papiercze. I mówi, że się zastanawiał co zrobić w tej sytuacji. ale wziął to dziecko na kolana coś co pewnie by mi powiem szczerze, mi by to trudno przeszło i pochwalił to dziecko za za rysunki zaczął się modlić pobłogosławił możecie mieć różne zdanie bo niektórzy jesteśmy wychowani w takich wiecie no, domach gdzie jest reżim i tak dalej, to też był reżim. Ale do czego zmierzam? Ten, to dziecko małe, i to nie jest bajka, to małe dziecko jest dzisiaj bardzo znanym jakimś artystą, malarzem po prostu, projektantem, architektem słowackim. I, i Aleksander Barko ci powiedział coś takiego, że gdybym ja, prawdopodobnie, to to no bo wiecie, no nie wiemy jak to jest w życiu, ale gdybym ja wtedy Zwymyślał go, zbeształ po prostu, zakazał mu brania papierów w ogóle, nie wolno tobie rysować i tak dalej. To trudno powiedzieć, jakby to się dalej rozwinęło, rozwinęło. Podobny przykład powiedział o swoim drugim synu, który z kolei, jego żona jest, jest muzykiem, o no, tak jak Agnieszka. I jedno z tych właśnie, z jego kolejnych synów po prostu dręcił całą rodzinę, jako małe dziecko parło tam, czteroletnia, czy ilość, przychodził po prostu i jak tylko widział pianino, czy tam jakiś keyboard, to grał. Grał, grał i po prostu i... I mówi, że podobna sytuacja dosyć, że zastanawiał się nad tym, czy... bo no to można przecież uciąć, nie? Ojciec wobec czterolatka. Do widzenia, za głośno, i tak dalej. Ach, mówi, że co? Modlili się, błogosławili, pozwalali. Modlili się do Boga, błogosławili temu dziecku. I w wieku 7 lat ten chłopak poszedł do szkoły muzycznej na jakieś takie, nie wiem, no się na tym nie znam, a Mieszka pewnie powie więcej, jakieś przesłuchania czy coś takiego, tak. Czy się nadaje, czy ma słuch, i tak dalej. I mówi, że te, ta komisja, która tam siedziała, to zapytała się yy, jakaś pani z tej komisji, no dziecko, no to co tu przyszłaś do nas? Przyszłaś do nas? A on mówi, no grać, nie? No jak, ale co nam zagrać tam, nie? I zaczęła, on mówi, może, wiecie, wrączki tam, no to tak jest, tak? Słuch się jakoś sprawdzać, może wrączki, a on mówi, nie, no jak grać chciałem, nie? No i tak się długo upierał, że mu kazali usiąść i zagrać, nie? On jak zagrał, to po prostu... Yy, tej całej komisji szczęka opadła, nie? Mówi całe utwory. On mówi, że w wieku chyba 11 lat to dziecko ten chłopak komponował już na chwałę Pana, bo się nawrócił do dzisiaj tam w zborach na Słowacji, bo to, to, to, to dziecko jest dzisiaj w jakimś chyba na, na, na, na uczelni wyższej jakiejś muzycznej, ale wierzący na Słowacji chwałą Boga po prostu przez utwory tego chłopaka. I znowu ktoś może powiedzieć, wiecie, jak tak się rozmawia z ludźmi o takich rzeczach, Przypadek, nie? No, no tak się tam zdarzyło, że... Ja nie wierzę w takie przypadki, bracia i siostry. Zachęcam, naprawdę zachęcam siebie, was jako rodziców, jako dzieci, jako nie wiem... Do tego, żebyśmy... Kiedy to tylko jest możliwe... Żeby z naszych ust wypływało błogosławieństwo dla innych ludzi. Właśnie nieraz ciężko jest. Moja żona wie, jak czasami ciężko mi jest. A potem nie jest ciężko czasami. jak. Ale różnica jest, wiecie, w naszym życiu taka, że Bóg pokazał przez pryzmat słowa rozwiązanie. Ja przychodzę do Niego, proszę Go o wybaczenie. I staram się po prostu tego więcej nie robić. Nie używać słów, powiedzmy delikatnie, kolokwialnie, które nie przystoją chrześcijaninowi. W relacjach z dziećmi. W relacjach z żoną. W relacjach z przyjaciółmi w pracy. Tym bardziej z Boże. A jak mi się to wydarzy czasami, bo ja nie jestem, wiecie, no taki jestem. No to, to właśnie to, co powiedziałem. Taki jestem. Ale to się nie kończy, to moje taki jestem. Tylko po prostu, jeżeli mi się zdarzy, to, to zdarza mi się przyjść do mojego syna starszego, to przeprosić za to. Boga i jego przeprosić za to. I widzę, że to jest naprawdę, to przynosi efekty w naszych relacjach. również w pracy. Ja zawsze byłem takiego, tak jak Paweł mówi, że tam gdzieś ciągle się przeprowadzamy, bo lubimy. To tak nie jest do końca. W końcu, w końcu, jak człowiek ma już 40 lat i więcej, to już może już czas osiąść gdzieś. Ale jak patrzę na moje życie wstecz, to te nasze wędrówki bardzo często były efektem tego, że ja po prostu nie potrafiłem trzymać czasami języka ze zębami, kiedy powinienem. Kiedy powinienem powiedzieć coś dobrego, czyli wypowiedzieć to słowo błogosławieństwa, to ja wypowiadałem słowo przekleństwa. Także już nie chcemy się tam przeprowadzać, już tego nie lubimy. Możemy jeszcze jednej przeprowadzać gdzieś bliżej Wejherowa. Jakoś tak w naszym sercu to jest. Chociaż to się wydaje bardzo odległe w tej chwili, ale Bóg jest wielki. Gdy ktoś parę lat temu nam powiedział, że będziemy mieszkali w Szczecinku, że będziemy służyli tam z Boże, to po prostu... Nie uwierzyłby nikt z nas, ani moja żona, ani ja. Ale dziękujemy Bogu, że nas tam postawił, bo to jest mały zbór, borykający się z problemami, ze wspaniałymi ludźmi. I możemy tam służyć. Zachęcam bracia i siostry, każdego z was, jak tu siedzicie, bo to was sporo, jest do służby w zborze. Bo ta służba będzie błogosławieństwem dla zboru. Nie wie? Czeka Was nagroda za to. Ale będzie w pierwszej kolejności błogosławieństwem dla Was, do Waszego życia. Chociażby samo poczucie odpowiedzialności, że jestem za coś w Królestwie Bożym, za coś konkretnego już na tej ziemi odpowiedzialny. Bardzo Was zachęcam, bracie, bracia i siostry, do tego. Uwierzcie mi, że w Szczecinku jest garstka wierzących w tej chwili z Boże. I praktycznie.. Chyba nie ma osoby, która nie jest oddarzona jakąś służbą. A ponieważ jest nas taka garstka, to bardzo wiele osób i kilkoma służbami. I kończąc to słowo, chciałem przekazać bardzo serdeczne i szczere pozdrowienia ze Szczecinka od Rozmawiałem z pastorem ze starszymi. Mieliśmy takie właśnie spotkanie. Oni wiedzieli, że że się tu wybieramy i prosili, żeby przekazać pozdrowienia chrześcijańskie i to też takie myślę, że jest też błogosławieństwem dla nas, że powiem od Pawła, że, że Szczecinek zbór że my jesteśmy w waszych myślach, w waszych modlitwach i vice versa. Amen. Panie, proszę jeszcze do modlitwy. Kochany, aż Panie bardzo dziękujemy Tobie za Twoje słowo to słowo, które zawsze jest dobre zarówno kiedy nas karcisz zarówno kiedy obiecujesz kiedy coś opisujesz i wyjaśniasz kiedy coś wspomina kiedy patrzy w przyszłość Słowo zawsze przynosi życie przynosi błogosławieństwo przynosi zbudowanie dla tych, którzy chcą Go słuchać, dla tych, którzy chcą Mu się poddać Panie, chcemy być jak Twoje Słowo pragniemy, by nasze serca były pełne obfitości właśnie Twojego Słowa Twojej prawdy, tego co dobre Wiesz, wiemy, że wtedy, jeśli nasze serca będą tam, gdzie powinny być, jeśli w naszych sercach będzie Twoje Słowo mieszkać obficie, jeśli Twój Święty Duch będzie nas przepełniał i Twoja miłość będzie nas ogarniać, wtedy też i nasze czyny, i nasze słowa będą owocami takiego przemienionego życia, takiej społeczności z Tobą. I wiesz, Panie, że bardzo tego pragniemy, pragniemy wynieść tę mądrość, aby wiedzieć co i jak powiedzieć w danej sytuacji w jaki sposób możemy przyczynić się do tego, by być błogosławieństwem a nie źródłem przekleństwa czy jakiegoś zła wiesz Panie, że chcemy dobrze ale jeśli nie mamy tej relacji z Tobą jeśli nie mamy tej bliskości z Tobą to wykonania też tego będzie brak skończy się na naszych chęciach, na naszych obietnicach Dlatego, Panie, dzisiaj, wysłuchawszy tego Słowa, tych dobrych wskazówek i napomnień i pouczeń, wołamy do Ciebie, Panie, byś zmieniał nasze serca. Wołamy do Ciebie, byś przez jakiekolwiek konieczne są środki oczyszcza nasze życie, abyśmy i my mogli przejrzeć na oczy i zobaczyć te sfery w naszym życiu, te te miejsca, w których jest jeszcze właśnie nasze ego na, na tronie, gdzie nadal jesteśmy pyszni, nadal jesteśmy dumni, gdzie nie ma tego ukorzenia, nie ma tego szukania Ciebie, nie ma tego rozrywania serca, nie ma tego biadania nad naszą słabością, nad naszym grzechem, nie ma tej nienawiści, do naszej nieprawości, ale gdzieś jest jakieś umiłowanie ciemności. Objaw nam to, Panie, i daj nam tę łaskę, by pokutować. Daj nam tę łaskę, by rzeczywiście uniżyć się przed Tobą. I płakać, i szukać przemiany. A Ty nas uzdrów, Ty nas dotknij. Panie, kiedy Ty nas karcisz swą rózgą, to też i przygarniasz, i leczysz. I kiedy nam cokolwiek zabierasz, to w to miejsce dajesz coś daleko lepszego. my chcemy otworzyć się przed Tobą i prosić Ciebie, byś zabierał, Panie, wszelkie zło, wszelką nieprawość, wszelkie skażenie, które jeszcze jest w naszym życiu. Aby to nowość życia, to nowe stworzenie w nas przepełniało całkowicie całe nasze jestestwo. Tak, aby ten owoc, który wydajemy, był dobrym owocem, błogosławionym. Był owocem, który będzie trwały, który będzie się pomnażał. Także też inni patrzą na nas, nie będą zgorszeni, nie będą się o nas spotykali, ale będą zachęceni do Ciebie szukać, do Ciebie lgnąć. Będą ubłogosławieni tym panie, co Ty czynisz w naszym życiu. Pomóż nam, prosimy być wykonawcami tego słowa w naszych domach, w naszych rodzinach tutaj w zboże, Panie. W naszych relacjach z ludźmi, w pracy. Gdziekolwiek, Panie, jesteśmy. Pomóż nam być wykonawcami tego słowa. Błogosławić, nie przeklinać, nie złorzeczyć. Ale błogosławić. Pomóż nam, prosimy. Amen.